Góra Ossona 10 lat później. Nieznane incydenty. W sierpniu 2002 roku Grzegorz Tarczyński wraz z trzema innymi osobami obserwował zagadkowy obiekt wykonujący powietrzne agrobacje niedaleko częstochowskiej Góry Ossona. Przez kolejne lata udało mu się zebrać relacje innych ludzi, którzy doświadczyli na tym obszarze dziwnych zjawisk. Ich lista jest coraz dłuższa. Niektóre z tych historii prezentowane są po raz pierwszy. Najciekawszy wydaje się incydent, który rozegrał się niedaleko chuty Częstochowa na zaledwie miesiąc przed obserwacją Grzegorza. Odkąd o obserwacji Grzegorza zrobiło się głośno, Góra Osona, której w rzeczywistości bardzo daleko do góry, zaczęła być uznawana za miejsce, gdzie notorycznie dzieje się coś dziwnego. To leżące w granicach Częstochowy wzniesienie składa się z dwóch garbów – wschodniego i zachodniego, który został usypany sztucznie na potrzeby struktur obsługujących pobliską hutę Częstochowa, wówczas hutę Bieruta. Ulegające powolnej erozji wzgórze mieści w swoim wnętrzu kompleks betonowych hal elementów dawnej przepompowni wody. Relikty industrialnej przeszłości i stare betonowe mury nadają jego sąsiedztwu posępny wygląd. Przez lata Grzegorz Tarczyński uświadomił sobie, czym różni się jego podejście jako świadka dziwnych wydarzeń od tego, jak zachowują się inni. Sam nie żałuje, że mówi otwarcie o swoim spotkaniu z UFO, gdyż ma świadomość, że nie da się go wytłumaczyć obserwacją balonu, śmigłowca Wenus czy pioruna kulistego. To dzięki niemu niepozorna i raczej odstraszająca turystów Góra Osona stała się znana wśród szerszych mas. Niektórych skłoniło to do ujawnienia własnych przeżyć. Niestety pojawiło się też wiele legend, a plotki zrobiły z tego miejsca często częstochowską Górkę Cudów. W internecie można natknąć się nawet na spekulacje, że przez się tam złe moce ktoś wmurował w jedną ze skał kapliczkę Matki Boskiej. To raczej niezbyt poważne dywagacje, mówi Grzegorz Starczyński. Przez lata zgłosiło się do mnie kilka osób, które twierdziły, że obserwowały w okolicach Góry Osona dziwne rzeczy. Są też tacy, którzy spędzili tam mnóstwo czasu i nie widzieli nic, ale jedno nie wyklucza drugiego zrobiła się nam z góry taka mała, lokalna teoria spiskowa. Czasami pojawiają się naprawdę absurdalne historie, ale jedno trzeba wyjaśnić. To nie wzgórze jest centrum dziwnych wydarzeń. Większość obserwacji miała miejsce w jego bliższym lub dalszym sąsiedztwie. Świetliste obiekty na południowo-wschodnich rubieżach Częstochowy widywano od dawna. Jedna z ciekawszych relacji pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat, z okresu między rokiem 1950 a 1960 i dotyczy bliskiego spotkania z syczącą kulą ognia, która unosiła się nisko nad gruntem. Bohaterka tego zdarzenia zmarła w połowie lat 80. kobieta. Wybrała się po wodę do studni znajdującej się za wsią Srocko, leżącej 3 km w linii prostej od góry Osona. Z daleka zobaczyła zbliżające się do niej światło, które wzięła za wracającego z pracy sąsiada, oświetlającego sobie drogę lampą. Krzyknęła na niego, ale nie odpowiedział. Po chwili, gdy nabrała wody, zdała sobie sprawę, że nie tego się spodziewała. Stanęła oko w oko z czymś, co opisała jako kulę ognia, emitującą suche trzaski. Kobieta uciekła do domu, rozlewając po drodze wodę. Świadków spotkań ze świecznikiem jak nazywali ten obiekt miejscowi, było znacznie więcej. Wydarzenia z 2002 roku miały nieco inny charakter. Była niedzielna noc, 4 lub 11 sierpnia. Grzegorz otrzymał telefon od swojego starszego brata, który pracował niedaleko góry Ossona. Twierdził, że wraz z kolegą ze zmiany obserwuje dziwne światło. Grzegorz opuścił znajomych i pospieszył do domu po lornetkę. Na miejsce obserwacji udał się z ojcem. Jak mówił, nie traktował wtedy tej sprawy śmiertelnie poważnie. Nie podejrzewał, że to, co wydarzy się parę godzin później, odciśnie się piętnem na całym jego życiu. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, mówi Grzegorz. Zanim przyjechaliśmy na miejsce, brat i jego kolega ze zmiany obserwowali pomarańczowy obiekt od kilkunastu minut, może dłużej. Trzeba zaznaczyć, że UFO zmieniało położenie. Kiedy obserwowaliśmy je w czwórkę, w ciągu kilkudziesięciu minut wyleciało za drzew i przybliżyło się do osona, zmieniając barwę na czerwonawą. Tak się przynajmniej wydawało. Przez lornetkę widać było, że obiekt był kulisty. W jego wnętrzu było coś, co przypominało jakby formę energii. Nie wiem jak to opisać. Przy dalszej obserwacji widać było, że obiekt będąc w ruchu wypuszczał z siebie coś w rodzaju niebieskawego dymka. Wydawało się, że kołuje nad okolicą, w tym górą Osona, w całkowitej ciszy. Po około 30 minutach obserwacji przy dużej kuli pojawiła się mała kropka w tym samym kolorze, ale poruszająca się szybciej i zwinniej. Jakiś czas później zbliżyła się do większego obiektu, co wytworzyło między nimi rodzaj piorunka. Następnie oba twory zlały się w jeden. Nie towarzyszył temu żaden dźwięk. Przekonało to ostatecznie obserwatorów, że nie mają do czynienia z niczym normalnym i nie jest to śmigłowiec, ani latający model. Zbliżała się północ, a zjawisko cały czas trwało. Mimo atmosfery niezwykłości, świadkowie postanowili zakończyć obserwację. Grzegorz przygotował samochód do drogi powrotnej, nieświadomy tego, że zakłóci ją jeszcze jedno dziwne zdarzenie. Przez długi czas utrzymywał on w tajemnicy lokalizację miejsca, gdzie doszło do drugiego etapu incydentu. Jak mówił, miało to na celu weryfikację relacji innych potencjalnych świadków. Takowi prawdopodobnie istnieją. Wszystko rozegrało się bardzo blisko płotu Huty Częstochowa od ulicy Legionów, przy jednym ze zjazdów prowadzących w polną drogę w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od jestni. Obiekt unosił się niedaleko kępki drzew, na których ślad odcisnęło bliskie sąsiedztwo Wielkiego zakładu. Spektakl na polu trwał cały czas, ale już czuliśmy zmęczenie. Relacjonuje Grzegorz to, co działo się potem. Postanowiliśmy wracać do domu. Było po północy. Przejechaliśmy kilkaset metrów w stronę miasta, ale coś mnie podkusiło, żeby zjechać w jedno z polnych dróżek. Wjechałem, zgasiłem światła drogowe i włączyłem awaryjne. Obiekt, jakby to zauważył, i zmierzał ku nam. Kiedy był niedaleko, zaczął błyskać pomarańczowym światłem z taką samą częstotliwością. Był niewysoko nad nami. Wrażenie było piorunujące. Uświadomiłem sobie, że to, o czym czytałem w książkach ufologicznych, stało się moim udziałem. Pojawił się też stres, bo nikt nie wiedział, co się może stać. Wycofałem się na jezdnie, kierując się do miasta ku dzielnicy Zawodzie. Co dziwne, UFO poleciało za nami i utrzymywało stałą odległość. Kulę zgubiliśmy dopiero jakiś czas później. Niedługo potem pojawiła się burza myśli. Jak poradzić sobie z tym przeżyciem i co dalej? Przecież ktoś musiał to widzieć. Jak twierdzi Grzegorz, jeszcze w czasie trwania wydarzenia zgłosił to na policję, ale wytłumaczono mu, że raczej nie powinien spodziewać się interwencji. Był przekonany, że ludzie z samochodów, które mijały Osona, musieli widzieć ognistą kulę. Przez pewien czas starał się wysądować znajomych mieszkających w dzielnicach sąsiadujących z Hutą, czy nie widzieli niczego dziwnego. Rezultaty okazały się mieszane, ale na tyle intrygujące, aby zacząć szukać informacji na szerszą skalę. Przez kolejnych kilka lat w wolnych chwilach Grzegorz odwiedzał górę w nadziei zyskania fotograficznych dowodów na to, co dzieje się w jej sąsiedztwie. W jego archiwum znajduje się co najmniej kilka ciekawych ujęć. Na jednym z nagrań widać przykładowo ciemną kulkę, która w mgnieniu oka rozpada się na dwie mniejsze. Nie były one widoczne gołym okiem w przeciwieństwie do małego białego obiektu, który we wrześniu 2006 roku przemknął w pobliżu jednego ze słupów koło wzgórza. Fotograficzne anomalie z góry Ossona to jednak sprawa na osobny materiał. Gdy podupadła Huta Częstochowa, niegdyś jeden z nowocześniejszych zakładów w kraju, dawniej tętniące życiem okolicy Góry Ossona zaczęły pustoszeć. Były przemysłowe tereny powoli odbiera przyroda. Dziś ten betonowo-zielony pejzaż może się wydać dla niektórych przygnębiający. Drzewa zasłaniające wzniesienie śmignęły w górę tak, że niemal zasłoniły górkę cudów od strony przebiegającej koło niej drogi w kierunku Srodzka. Z pewnością nie jest to strefa UFO, mówi Grzegorz. Chodzi o to, że wiele osób udaje się tam z nadzieją zobaczenia latającego talerza. To przesada. Trzeba mieć po prostu szczęście. Sam nie wiem jak jest naprawdę. Niektórzy przejeżdżali tamtędy całe życie i nie widzieli niczego dziwnego, tłumaczy. Ogólnie rzecz biorąc nie jestem pewien, w jaki sposób klasyfikować dziejące się tam rzeczy. Owszem, ludzie obserwują tam czasem dziwne, nieduże obiekty latające, jakieś światełka. Ale nie jest to raczej UFO takie, jakiego większość chce. Jedno z ostatnich zgłoszeń mówi o widzianych w okolicach Ossona w 1988 roku rurach lub słupach, które unosiły się w powietrzu i wydawały się być zaangażowane w bliżej nieokreślony proces. Niestety, świadek tego niezwykle ciekawego wydarzenia nie żyje, a informacje pochodzą od jego krewnego. Wśród informatorów Grzegorza byli też pracownicy Huty, którzy nie okazali się jednak skorzy do podawania szczegółów, oraz mieszkańcy leżącego po drugiej stronie góry Mirowa. Niektórzy potwierdzali obecność w okolicy dziwnych świateł, jednak to za mało, aby mieć pewność, że mieliśmy do czynienia z kolejnymi anomaliami. Wiadomo, że z mojego punktu widzenia najwartościowsze są te relacje z okolic Ossona, gdzie świadkowie obserwowali te obiekty z bliska, mówi Grzegorz. Niestety wielu bierze za UFO satelity, a nawet gwiazdy. Zdarzają się jednak ciekawe sprawy. Przykładowo kilka lat temu miałem kontakt ze studentem, który twierdził, że kilkakrotnie, i to nie sam, widział nad górą dziwne rozbłyski. Jak mówił, przypominało mu to błyskawice w słoneczny dzień. Wiele rzeczy mówią też komentarze internautów, choć nie mogą być traktowane jako pełnoprawne dowody. Jedna z ciekawszych obserwacji, być może związana z incydentem z góry Ossona, miała miejsce w czerwcu lub lipcu 2002 roku. Mężczyzna zamieszkały w pobliżu dworca PKP Raków, w odległości około 4 km na południowy zachód od góry, Zaobserwował wtedy niecodzienne zjawisko. Była późna noc, kiedy seans telewizyjny przerwało mu coś kolorowego i świetlistego, co pojawiło się nad pobliską szkołą. Kiedy wyszedł na balkon, aby sprawdzić, co to jest, obiekt szybko odleciał. To coś odleciało bardzo szybko i zatrzymało się nad hutą. Tam zaczęło krążyć. Obserwowałem to dokładnie przez około dwie minuty. Zataczało kręgi. Potem odleciało w kierunku stadionu żużlowego i zaczęło tak samo krążyć nad koleją. Wiedziałem już, że to jest UFO. Żaden stany pojazd nie wykonuje takich manewrów, twierdził świadek. Nie był to koniec niespodzianek. To coś nagle stanęło w miejscu i dosłownie w jednej chwili znalazło się przy mnie. Zawisło nad szkołą. Działo się to tak szybko, że mnie po prostu zamurowało. Przez krótki czas patrzyłem, zastanawiając się, co to jest, do momentu, aż uświadomiłem sobie, że to coś, czymkolwiek jest, widzi mnie. Pisał pragnący zachować anonimowość mężczyzna. Jak dodał, nieco przerażony obudził domowników, by mogli zobaczyć dziwny obiekt, który miał kształt spotka i mienił się kolorowymi światłami. Niektóre miały charakter stacjonarny, inne migotały. Nim rodzina podniosła się z łóżek, zaczął znowu oddalać się nad hutę. Krążące między blokami światła widziano też w centrum Częstochowy. Warto wymienić tu relację byłego funkcjonariusza służb mundurowych, który podczas pobytu w poliklinice MSW przy ulicy Kopernika ujrzał w 2005 roku przelatujący na niedużej wysokości jaskrawożółty obiekt. Jak mówi, około 23 jego uwagę zwróciło poruszające się za oknem światełko o średnicy około 30 cm, które mogło znajdować się kilkadziesiąt metrów dalej. Niezidentyfikowany obiekt po chwili schował się za jednym z bloków. Wróćmy jednak na górę Ossona. W 2009 roku pojawił się nakręcony z jeszcze tu film, na którym widać przelatujące nad terenem huty kuliste światła. Szybko udało się ustalić, że za obserwacje odpowiadały słynne chińskie lampiony. Bardzo ciekawa relacja pochodzi z 20 kwietnia 2011 roku. Tego dnia, jak twierdzi Grzegorz, grupa świadków, znajdujących się na terenie kamieniołomu w dzielnicy Zawodzie 3 km od góry, obserwowała pomarańczowy obiekt, z którego wyłoniła się mniejsza kulka. Następnie obiekty skasły, aby pojawić się ponownie jeden po drugim. Po kolejnym zniknięciu widoczny był już tylko jeden. W grudniu tego samego roku zgłoszono inną nietypową obserwację. O 22.10 poszedłem do kuchni, spojrzałem w okno i zobaczyłem pomarańczowy rozbłysk. Wziąłem lornetkę i zobaczyłem dwa pomarańczowe punkty, które krążyły wokół siebie. Nagle jeden zawisł, a drugi przybliżał się w moją stronę, po czym zawisł na jakieś 4-5 minut a następnie leciał na wprost góry Ossona. Miał w środku dwa pomarańczowe punkty. Pisał świadek tego nieco enigmatycznego zdarzenia. Góra Ossona traci na atrakcyjności. Erozja, dewastacje i trwające tam wykopy sprawiły, że przybywa tam mniej ludzi niż dawniej, choć w okolicy zintensyfikował się ruch samochodowy. Grzegorz twierdzi, że większość świadków dziwnych starzeń milczy, nie chce on jednak serwować kotowych teorii o tym, co je powoduje. Może to nie zjawisko naturalne, a może coś znacznie bardziej tajemniczego. Zastanawia się. Rzeczywiście, sporo osób dysponujących ciekawymi relacjami nie zawsze ma chęć, by się nimi dzielić. Czasami kierują nimi obawy przed ośmieszeniem się lub zwyczajny strach przed nieznanym. Wiem, że w okolicy mieszkają ludzie, którzy widzieli to samo co ja, dodaje Grzegorz. Niestety ludzkiego myślenia się nie zmieni. Wiele relacji, które zebrałem świadczy jasno, że mamy do czynienia z manifestacjami bardzo rzadkich zjawisk. Nie wiadomo tylko czy mają one charakter naturalny, czy są czymś innym. Wiele świadczy za drugim rozwiązaniem. Oczywiście zdarzają się też pomyłki. Jedna z hipotez Grzegorza zakłada że za dziwne świetlne zjawiska w okolicach wzniesienia odpowiada wciąż mało powstane zjawisko o nazwie Earth Lights, ziemskie światła, które powstaje na obszarach występowania napięć tektonicznych. Napór, jaki wywiera ogromna betonowo-stalowa konstrukcja góry Ossona na podłoże, może mieć tu kluczowe znaczenie. Nie tłumaczy to jednak powstawania anomalii w dalszym sąsiedztwie wzgórza. Ponadto niektóre relacje, w tym obserwacje z 2002 roku, zdają się wskazywać, że część tych obiektów zachowuje się w sposób inteligentny. Jest jeszcze dużo do zrobienia, dodaje Grzegorz, który zjawiskami paranormalnymi, nie tylko UFO, interesuje się całe życie. Nauka nie dysponuje jeszcze zdolnością wyjaśnienia wszystkiego i unika niektórych tematów. Przez lata zebrałem wiele ciekawych relacji, nie tylko z Częstochowy, które wskazują, że zjawisko UFO, wbrew temu, co sądzą niektórzy, może nas jeszcze nieźle zaskoczyć. Autorzy: Piotr Cielebiaś i Michał Kuśnierz. Portal infra www.infra.org.pl Cytaty relacji świadków pochodzą z archiwum Grzegorza Tarczyńskiego oraz grupy infra. Czytał Iwelios.